Na małej wysokości samolot poziomową, żeby nabrać większej jeszcze szybkości i nagle, ku naszemu przerażeniu, zamiast iść dalej w górę, zaczął opadać ślizgowym lotem w kierunku morza. Zdrętwiałem. Pominał kapitan Ludwik Łubieński, oficer łącznikowy w Gibraltarze. To było 4 lipca 1943 roku w okolicach Gibraltaru. W wypadku lotniczym zginął generał Władysław Sikorski, wracający z inspekcji polskich oddziałów na Bliskim Wschodzie. 5 lipca w Generalnej Guberni powstało Kierownictwo Walki Podziemnej, scalające struktury konspiracyjne i cywilne. Na czele stanął generał Tadeusz Komorowski-Bur. Po aresztowaniu generała Roweckiego komendant główny Armii Krajowej. Oddział Kedywu zdobył w brawurowej akcji 106 milionów złotych należących do banku emisyjnego. Z polecenia gestapo litewski pluton dokonał egzekucji Polaków w podwileńskich Ponarach. 5 lipca w rejonie Kurska rozpoczęła się największa bitwa pancerna II wojny światowej. Sukces Armii Czerwonej w starciu z Niemcami zmienił losy świata. Jeszcze w lipcu alianci wylądowali na Sycylii. We Włoszech obalono Mussoliniego. Płynąca z Warszawy odezwa Krajowej Reprezentacji Politycznej do Narodu Ukraińskiego o braterskie współżycie została skrytykowana przez OUN. USA i Wielka Brytania domagały się, by Stalin przywrócił stosunki dyplomatyczne z Polską. Alianci podzielili strefę działań wojskowych, pozostawiając Armii Radzieckiej Europę Środkowo-Wschodnią. 12 października pod Leniną miała miejsce pierwsza Krwawa Bitwa Dywizji imienia Tadeusza Kościuszki. Bitwa z Niemcami. Polacy bez wsparcia sowieckiego musieli się wycofać. Premier Mikołajczyk upomniał się o ziemię wschodniej II Rzeczypospolitej i przygotował memorandum na ten temat przed konferencją ministrów spraw zagranicznych ZTCRR USA i Wielkiej Brytanii. W Warszawie gestapo aresztowało przywódców PPR-u Pawła Findera i Małgorzatę Fornalską. Instrukcja rządu polskiego i naczelnego wodza generała Kazimierza Sosnkowskiego wobec zbliżającej się do granic przedwojennej Rzeczypospolitej Armii Czerwonej uruchomiła przygotowania do akcji burza. Powstała zakonspirowana kadrowa organizacja NIE na czele generał Emil w nil Nie był jeszcze wtedy znany rozkaz sowieckiego generała Ponomarienki o rozbrajaniu polskich partyzantów i likwidowaniu tych opornych. Między 28 listopada a 1 grudnia w Teheranie o strategii walki z Niemcami i powojennej Europie rozmawiali Stalin, Roosevelt i Churchill. 31 grudnia powołano Krajową Radę Narodową na czele z Bolesławem Bierutem. Dziś o przełomowym dla Polski drugim półroczu 1943 roku między Kurskiem a Teheranem. Historia żywa. Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki, historyk, publicysta, nauczyciel, akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Ogłaszam w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej i rządu polskiego uroczyście, generał Władysław Sikorski, że kontynuujemy niezłomnie obok potężnego imperium brytyjskiego dalszą walkę o wolną i niepodległą Polskę. Jest kilka teorii dotyczących tajemniczej śmierci generała Władysława Sikorskiego 4 lipca 1943 roku w okolicach Gibraltaru. Między wypadkiem a zamachem są toczone dyskusje Pozostawiając wypadek na boku, czy pana zdaniem rzeczywiście komuś mogło zależeć na śmierci generała Sikorskiego? Jeżeli tak, to komu? Jeżeli skłonny jest pan mówić o zamachu? Przypomnijmy, że śledztwo, które zostało wznowione w tej sprawie i przeprowadzone na wniosek prokurator katowickiego oddziału IPN przed kilkoma laty, nie przyniosło właściwie żadnych nowych ustaleń, które by potwierdziły ostatecznie którąś z wersji zamachu. Na podstawie badania szczątków generała Sikorskiego i analizy tego materiału źródłowego, który jest dostępny dzisiaj, nie możemy posunąć niejako naprzód sprawy wyjaśnienia tej tragedii. Archiwa brytyjskie przesunęły datę odtajnienia wszystkich dokumentów związanych z tą sprawą, które znajdują się w tych archiwach, Znów o kolejne dziesięciolecia, więc moje pokolenie historyków raczej nie dożyje tego momentu, kiedy będzie można do nich zajrzeć. Tym bardziej trudno robić sobie nadzieję na otwarcie archiwów sowieckiego wywiadu. Oczywiście są dostępne archiwa niemieckie, bo te zostały zdobyte, te które znalazły się w rękach zachodnich aliantów i w nich nie znajdujemy żadnego śladu, który potwierdzałby hipotezę wysuwaną niekiedy, że to niemiecki wywiad doprowadził do zamordowania generała Sikorskiego. Dla Niemców osoba generała Sikorskiego jako przywódcy polskiego rządu i wodza naczelnego nie stanowiła jakiejś zasadniczej przeszkody. W realizowaniu ich planów wciąż jeszcze zakładających zwycięstwo w wojnie to był przypomnijmy moment rozpoczynania się wielkiej bitwy kurskiej, która miała odwrócić jeszcze losy wojny na korzyść Niemiec według założeń sztabowców, według założeń Hitlera i samego autora planu tej bitwy, Feldmarszałka Mansteina. To jest także sytuacja, w której oskarżenie również wysuwane w tej sprawie pod adresem generała Andersa, że to może polskie wewnętrzne rozgrywki doprowadziły do zabicia generała Sikorskiego, nie znajdują potwierdzenia w materiale źródłowym. To oskarżenie. Pojawia się w związku z bardzo widocznym napięciem między generałem Sikorskim, a dużą częścią kół politycznych w Londynie. I zwłaszcza tymi żołnierzami, którzy znaleźli się pod komendą bardzo uwielbianego przez nich dowódcy generała Andersa, wyprowadzeni przez niego ze Związku Sowieckiego, nieśli ze sobą na Bliski Wschód, gdzie formowali się w armię zdolną do działań bojowych. Nieśli ze sobą pamięć straszliwych represji, jakich doznali ze strony Stalina, Związku Sowieckiego. I w tym gronie, wśród tych żołnierzy Sikorski symbolizował polityka ugodowego, ugodowego wobec Stalina. Polityka, który zawarł układ niezabezpieczający granic polskich w 1941 roku, tych wschodnich granic Polski. Sytuacja po odkryciu grobów katyńskich tym bardziej wzmogła naturalne jak najbardziej nastroje antysowieckie. I z tej perspektywy Sikorski nie był dobrze widziany, zwłaszcza wśród żołnierzy Armii Polskiej na wschodzie, a naturalnym niejako liderem tej grupy był właśnie generał Anders. Po to, aby rozładować tę sytuację, aby umocnić swoją pozycję, Generał Sikorski udał się właśnie w podróż inspekcyjną do Armii Polskiej na Wschodzie, do Palestyny, gdzie ta armia się szkoliła. I wydaje się, że przebieg czerwcowych rozmów na Bliskim Wschodzie był jednoznacznie pozytywny dla generała Sikorskiego. O żadnym buncie Armii Polskiej na Wschodzie już nie było mowy. Rozmowy z generałem Andersem, przecież i formalnie i faktycznie pod komendnym Sikorskiego, nie pozostawiały wątpliwości, że generał Anders uznaje tę podległość i że nie zamierza rzecz jasna żadnych kroków przeciwko tej podległości podejmować. A zatem nie ma żadnego źródłowego poświadczenia takiej możliwości, żeby to jakieś wewnętrzne rozgrywki polityczne wśród Polaków mogły doprowadzić do owej tragedii. Najbardziej prawdopodobnym tropem, którego nie rozstrzygniemy dzisiaj, ale wciąż wydaje mi się on prawdopodobny, jest oczywiście wykonanie tego zamachu, jeśli to był zamach, za pomocą wywiadu brytyjskiego, ale nie w interesie Churchilla, bo Churchillowi też nie zależało przecież na tym, czy będzie miał do czynienia z Sikorskim, którego pozycja, przypomnijmy, nie była wcale taka mocna, bo wiadomo było, że ma potężną opozycję w polskim rządzie, czy w polskich kołach politycznych, więc nie jest tak, jak się mitologizuje pozycję Sikorskiego, że to był no, niemal jakiś równoprawny partner dla Churchilla, a już Mikołajczyk był kimś dużo słabszym. Pozycja Sikorskiego pokazała, że jest politykiem, którym da się manipulować, który ulega naciskom Churchilla, nie mniej niż Mikołajczyk później wobec tych nacisków postawiony. Ale wywiad brytyjski, pamiętajmy o tym, jego kluczowy element był wtedy w rękach sowieckich, w rękach Stalina. Mówiąc wywiad brytyjski, mam na myśli słynną piątkę z Cambridge, przede wszystkim Kima Filbiego, jako najważniejszego wśród tej piątki agentów, którzy opanowali właściwie można powiedzieć kierownictwo kluczowych miejsc w strukturze brytyjskiego wywiadu. I mogli, byli w stanie, mieli takie możliwości przeprowadzić operację dywersyjną, taką jak zamach na premiera Sikorskiego, używając do tego zasobów brytyjskich. Niestety taka możliwość jest niewykluczona. O tym, czy jest ona prawdziwa, będą się mogli przekonać być może państwo albo państwa dzieci, albo państwa wnuki, kiedy archiwa brytyjskie i sowieckie staną się w tym zakresie dostępne. Ale jeśli w ogóle taka hipoteza się potwierdzi, to na pewno nie dlatego, że Winston Churchill chciał usunąć Sikorskiego, ale prędzej dlatego, że mógł zdecydować się na ten cios mający ostatecznie utorować drogę dla moskiewskiego rządu, dla Polski, mógł się zdecydować na ten cios Stalin. Czy tak było? Nie sposób w tej chwili odpowiedzialnie powiedzieć. Musimy zaczekać. 50, 100 lat. Ktoś z Państwa albo z Państwa wnuków się tego doczeka. Mówi Stanisław Mikołajczyk dzień pogrzebu generała Władysława Sikorskiego. Żegnam Cię generale i premierze, zapewniając Ci raz jeszcze, że duch Twój będzie nam i narodowi w kraju zawsze przewodził, a ofiara życia złożona będzie jedną z podstaw lepszej i jaśniejszej przyszłości naszej ukochanej Ojczyzny. Śmierć generała Sikorskiego doprowadziła do rozdziału dwóch funkcji, teki premiera i wodza naczelnego. Generał Kazimierz Sosnkowski został wodzem naczelnym, a premierem Stanisław Mikołajczyk. Dwie różne wizje relacji z Rosją. Generał Kazimierz Sosnkowski odrzucał jakiekolwiek porozumienie. Stanisław Mikołajczyk widział w tym szansę Polski. Czy to była mieszanka wybuchowa w tej? trudnej, coraz bardziej napiętej sytuacji międzynarodowej? To była próba stworzenia jakiegoś kompromisu w polskim środowisku politycznym tworzącym władzę Rzeczpospolitej na uchodźstwie. Wspomniałem już o silnym oporze wobec postawy generała Sikorskiego. Przypomnijmy próbę odsunięcia go od funkcji naczelnego wodza i premiera po ewakuacji z Francji do Wielkiej Brytanii, gdzie słuszna krytyka spotkała generała Sikorskiego o ślepą wiarę we Francję i nieprzygotowanie tej ewakuacji. Sikorski umiał się wtedy obronić, niemniej swoich wrogów w ten sposób całkowicie nie spacyfikował swoich wrogów w środowiskach politycznych, oskarżających go właśnie o uległość wobec najpierw partnerów zachodnich, a potem tym bardziej o słabość, miękkość w rozmowach z Sowietami. I jako symbolem tej postawy krytycznej wobec uległości Sikorskiego był niewątpliwie generał Sosnkowski, ponieważ zgodnie z Konstytucją Kwietniową obowiązującą przecież w prawie polskim w tym momencie, prezydent Rzeczpospolitej, czyli Władysław Raczkiewicz wyznaczał następcę. To właśnie formalnie prezydenta Raczkiewicz wyznaczył już wcześniej na swojego następcę właśnie generała Kazimierza Sosnkowskiego. To oznaczało, że po rezygnacji z urzędu, czy po skończeniu kadencji urzędu prezydenta przez Raczkiewicza, to właśnie Sosnkowski stanie się głową polskiego państwa na uchodźstwie czy też no, głową polskiego państwa, jeśli uda się wrócić do kraju z tymi władzami. To oczywiście nie odpowiadało Brytyjczykom, którzy chcieli podjęcia rozmów ze Stalinem na warunkach Stalina, podjęcia tych rozmów przez polski rząd, wciąż przecież rezydujący w Londynie i wciąż uznawany przez partnerów zachodnich. A więc Brytyjczykom taki układ nie odpowiadał z symbolem tego układu generałem Sosnkowskim. Nie odpowiadał także grupie zwolenników Sikorskiego, osieroconej po śmierci wodza i premiera, ale wciąż przecież czynnej, wciąż wpływowej we wszystkich stronnictwach, ale w szczególności w PPS-ie, w stronnictwie ludowym czy w stronnictwie pracy najbardziej. To właśnie powodowało, że trwały jakby bardzo zintensyfikowane tuż po śmierci Sikorskiego targi o to, kto ma być nowym naczelnym wodzem, kto ma być nowym premierem. Pierwotną kandydaturą po śmierci generała Sikorskiego był Adam Ciołkosz, wybitny socjalista, przedstawiciel tej właśnie partii PPS, jednoznacznie wszakże ukierunkowany przeciwko komunizmowi i przeciwko układom ze Związkiem Sowieckim. To był twardy antykomunista jego bardzo chciał wypromować do roli premiera drugi twardy antykomunista wśród PPS-owców londyńskich Adam Pragier, także zresztą podobnie jak Ciałkosz, bardzo wybitny publicysta próbowali nakłonić przedstawicieli partii politycznych działających w Londynie Polski oczywiście do tego wyboru. To się nie udało, ponieważ prezydent mianował generała Sosynkowskiego naczelnym włodzem. Zgodził się jednocześnie pod naciskiem obrońców, że tak powiem, spuścizny Sikorskiego na to, by wykluczyć zarazem generała Sosynkowskiego z roli następcy na urzędzie prezydenta. A więc Sosynkowski z jednej strony otrzymał jakby promocję na naczelnego wodza, ale z drugiej strony przestał być kandydatem oficjalnie nominowanym do tej funkcji na następnego prezydenta Rzeczpospolitej. Natomiast kontynuacja. Obatorzy z Puścizny Sikorskiego przeforsowali także ostatecznie wybór Mikołajczyka. On sam zresztą był bardzo ambitnym, bardzo sprawnym w rozgrywkach wewnątrz politycznych politykiem. No i było jasne, że ludowcy tworzą najsilniejszą formację polityczną, mogącą liczyć także na największe poparcie potencjalnie w kraju, a zatem nie sposób było wyobrazić sobie koalicji rządowej bez ludowców. Skoro Mikołajczyk chciał zostać premierem, trudno było go w tej roli zatrzymać. Był politykiem formatu powiedziałbym lokalnego, był wielkopolskim działaczem ludowców jeszcze w okresie przedwojennym, wybijającym się na pewno na terenie wielkopolski działaczem, który awansował do struktur centralnych tej wielkiej partii. No ale niewątpliwie nie była to postać charyzmatyczna, wybitna na skalę największych przywódców politycznych okresu II Rzeczpospolitej. Był człowiekiem bardzo pracowitym, utalentowanym. Przykładem tego talentu niech będzie fakt, że jako jeden z bardzo niewielu polityków polskich w Londynie nauczył się świetnie mówić po angielsku, bez akcentu. Podobno, nie wiem, nie słyszałem nagrań Mikołajczyka mówiącego po angielsku, ale tak pamiętnikarze wszyscy to relacjonują. To pokazuje jakby jego determinację, żeby odnaleźć się w kręgu polityków nie tylko polskich, ale tych międzynarodowych. To czyniło go także wygodnym partnerem dla Churchilla, dla Brytyjczyków. To jest człowiek, z którym możemy rozmawiać bez tłumacza. Nie tylko oczywiście ze względów językowych, ale także ze względu właśnie na to, na co liczył Churchill. Że Mikołajczyk, podobnie jak Sikorski, będzie uległy, będzie gotów przyjmować ten dyktat, który Stalin za pośrednictwem Churchilla chciał Polakom narzucać. I tu się w zasadzie Churchill nie pomylił. Pytanie czy była alternatywa, czy mówienie nie konsekwentnie w duchu generała Kazimierza Sosnkowskiego mogło doprowadzić do innych, lepszych rezultatów. To jest pytanie, na które nigdy nie uzyskamy ostatecznej odpowiedzi i historycy zawsze się o to będą spierali. Ale te dwie postaci, rozdzielenie tych dwóch funkcji, które sprawował wcześniej razem generał Sikorski, a więc naczelny wódz Sosynkowski i premier Mikołajczyk świadczy właśnie o swoistym rozdrożu, na którym znalazła się polityka polska. Czy dajemy świadectwo niezłomnej postawy, Protestujemy przeciwko skrajnej nieuczciwości, której ofiarą pada Polska, czy też, tak jak Mikołajczyk, próbujemy coś jeszcze ugrać na warunkach coraz trudniejszych, które będzie dyktował faktycznie Stalin. Ratować coś dla Polski realnej, istniejącej na mapie, w tych warunkach, jakie są trudnych, coraz trudniejszych, coraz bardziej beznadziejnych. To był ten dylemat, który ujawnił się z całą siłą symbolicznie właśnie przez podział tych funkcji. Dziś mówimy o wydarzeniach drugiej połowy 1943 roku. Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki. Historia Żywa lipiec 1943 roku, ze wspomnień asa lotnictwa niemieckiego, późniejszego generała Rudla. My, piloci sztukasów, wspieraliśmy posuwanie się naszych szpic pancernych, które przez parę dni zajęły około 40 kilometrów. Na terytorium, które można było objąć wzrokiem, toczyła się gigantyczna bitwa czołgów. Wyjątkowy spektakl. Na odkrytych, rozległych przestrzeniach zwarte masy czołgów manewrowały niczym na ćwiczeniach. Pozycje za nimi zajmowały natychmiast baterie przeciwpancerne w strych kamuflażach. Sowieci jak zawsze przeważali liczebnie, co do jakości zaś. Natychmiast okazało się, że ich broń ustępuje naszym czołgom i działom samobieżnym. Przenieśmy się na fronty II wojny światowej. Lipiec 1943 roku to wyjątkowo trudny czas dla III Rzeszy, bo przecież... V rozpoczęła się w rejonie Kurska największa bitwa pancerna II wojny światowej. Ale zanim Sowieci odnieśli w tej bitwie sukces w sierpniu, i jeszcze w lipcu alianci wylądowali na Sycylii. To jak rozumiem nie był przypadek, tylko frontalny atak. Tak, oczywiście Niemcy wykazali się rzeczywiście niezwykłymi zdolnościami Przeciwdziałania zagrożeniu, które pojawiło się nagle na południowym odcinku Festung Europa, Twierdzy Europa. Został obalony na drodze zamachu stanu sojusznik Hitlera Mussolini i nowy rząd włoski na czele z marszałkiem Badoglio ogłosił zakończenie wojny w roli sojusznika Niemiec hitlerowskich i przyłączenie się do obozu antyhitlerowskiej koalicji. To Niemcy zniwelowali tę wielką stratę błyskawicznym uderzeniem swoich wojsk, które doprowadziło do opanowania całego Półwyspu Apenińskiego. Te nadzieje na bezproblemowe przejście ofensywy rozpoczętej od Sycylii przez aliantów zachodnich, przez Amerykanów przede wszystkim, te wszystkie nadzieje rozwiały się dosłownie w ciągu tygodnia, w czasie którego niemieckie wojska opanowały Włochy i spowodowały, że kampania włoska będzie trwała do maja 1945 roku. Czerwone maki na Monte Cassimo, Zamiast rozsypiły polską krew Po tych makach, szedł żołnierz lecz od śmierci silniejszy był gniew. Dla nas ma to oczywiście to znaczenie, że w walce o opanowanie Włoch szczególną rolę odegra ta formacja, która powstanie z armii polskiej na wschodzie, a więc drugi korpus pod dowództwem generała Władysława Andersa. Na wschodzie, na froncie wschodnim Niemcy nie byli w stanie zatrzymać sowieckiego walca, który zaczął się rozpędzać po bitwie pod Kurskiem. No właśnie, ale dlaczego Hitler był pewien tego sukcesu na łuku kurskim mimo wszystko? Hitler wiedział, że ma lepsze czołgi, w tym wprowadzany już wtedy do walki tygrys. Nie miały sobie równych po prostu w żadnej armii świata, tyle że tych tygrysów było za mało. A przede wszystkim strona sowiecka dysponowała bardzo wyraźną przewagą liczbową. I sowieckie konstrukcje oczywiście wsparte także ogromną pomocą materialną Zachodu. Z jednej strony T-34, a z drugiej strony amerykańskie ciężarówki Beckery. To razem tworzyło masę, której jakość niemieckiego sprzętu i jakość niemieckiego żołnierza, niewątpliwie lepszego, nie była w stanie wyrównać tej masy sowieckiej. Twórca koncepcji tej walki, Feldmarszałek Manstein, na pewno był najzdolniejszym ze wszystkich marszałków Hitlera. To po prostu przewaga ilościowa. Ze strony sowieckiej była tak duża, że Niemcy nie byli w stanie już jej sprostać. Mogli tylko opóźniać pochód Armii Czerwonej i do tego będzie sprowadzał się przebieg wydarzeń na froncie wschodnim przez następne kilkanaście miesięcy. Tragiczną stroną tej sytuacji było to, że Niemcy niezdolne zatrzymać ofensywy Armii Czerwonej skutecznie, jednocześnie podejmą coraz bardziej brutalne działania na zapleczu tego przesuwającego się na zachód frontu, by zniszczyć polski opór. To jest zresztą ciekawy moment, bo w 1943 roku jakby kilkakrotnie pojawiły się po stronie niemieckiego kierownictwa niektórych jego przedstawicieli z Hansem Frankiem na czele. Generalnym gubernatorem. Także Gebel mu sugestie, by Niemcy złagodziły swoją politykę wobec Polaków. No bo wiadomo, Związek Sowiecki staje się tutaj zagrożeniem realnym. Może lepiej na zapleczu raczej pozyskiwać Polaków do jakiejś formy kolaboracji niż kontynuować politykę represji, ludobójstwa. Hitler utrzymał nie tylko ważność dotychczasowej linii przekształcającej Polaków w podludzi, ale nakazał jej wzmocnienie. Temu zresztą towarzyszyły także pewne prawne regulacje, najpierw legalizujące aborcje wśród Polek, po to, żeby po prostu mniej było Polaków, a potem wręcz nakazujące aborcje, by radykalnie przyspieszyć wymieranie, likwidację polskiego narodu którego siłę starano się złamać także setkami tysięcy egzekucji, uwięzień. Tragiczny aspekt roku 1943, który także musi tutaj być wzięty pod uwagę. Przysięgam wierność sztandarowi Przysięgam wierność. mojej dywizji. Przypomnijmy jeszcze wydarzenie z 12 października 1943 roku, bitwę pod Lenino. To była pierwsza i to bardzo, bardzo krwawa bitwa dywizji imienia Tadeusza Kościuszki. Polacy bez wsparcia sowieckiego musieli się wycofać. Czy to był kolejny element działań propagandowych Stalina? Nie musiał przecież wysyłać dywizji Tadeusza Kościuszki pod Lenino. Dywizja imienia Tadeusza Kościuszki formowana od maja 1943 roku przy bardzo dużym napływie ochotników do niej, bo o ile nie było oficerów, ci zostali zamordowani, a ci, którzy przeżyli w większości. Wyszli z armią generała Andersa na Bliski Wschód, a więc Stalin po prostu nakazał, że tak powiem pełnić obowiązki Polaka rozmaitym oficerom rosyjskim. Czasem nawet zmieniali nazwiska na polskie, tak jak Siergiej Gorochow przyjmie nazwisko Popławski stając się później dowódcą jednej z armii tzw. Ludowego Wojska Polskiego, to jednak niezależnie od tego napływały do obozów, w których formowały się kolejne jednostki, dziesiątki tysięcy polskich ochotników do walki w roli szeregowców. Powód był prosty. To była jedyna droga, którą można było wydostać się ze Związku Sowieckiego, wrócić do Polski. Pamiętajmy, że z Andersem wyszło... 120 kilka tysięcy ludzi spośród ponad miliona tych, którzy znajdowali się w tym momencie pod panowaniem sowieckim. I stąd rzeczywiście ogromna popularność, można tak powiedzieć, tej formacji trudno odmówić i patriotyzmu rzeczywistego, bez cudzysłowu, odwagi tym ludziom, którzy zgłaszali się do dywizji kościuszkowskiej, później do formowanego wokół niej pierwszego korpusu polskiego, a później całej pierwszej armii. Tym ludziom także jesteśmy winni szacunek, pamięć dla ich odwagi i bohaterstwa i jednocześnie nie sposób pomyśleć o bezprzykładnym cynizmie, którego dowód dały raz jeszcze władze sowieckie, wykorzystując ten entuzjazm, tę chęć Polaków powrotu do domu dla celów politycznych antypolskich. Dywizja kościuszkowska, która nie została jeszcze w ogóle przeszkolona odpowiednio, która nie została dobrze wyekwipowana, i która została w dodatku w momencie wysłania w bój, pozbawiona wsparcia ogniowego ze strony armii sowieckiej. Co jak co, ale artylerię Rosja, a później Związek Sowiecki zawsze miał dobrą. Tym razem skrócono to przygotowanie artyleryjskie, czyli nie uszczuplono w ogóle zdolności Niemców na tym wąskim odcinku frontu, na który rzucono pierwszą dywizję kościuszkowską do oporu. Niemcy mogli jak do kaczek do idących im naprzeciw Polaków strzelać i wybić ich rzeczywiście to była prawdziwa rzeź. Ponad 500 ludzi zginęło w ciągu jednego dnia, blisko 1600 zostało rannych, a ponad 700 uznano za zaginionych, część z tych 700, około połowy, po prostu uciekło na stronę Niemców przerażonych, widzących właśnie w tym przejściu na stronę Niemców po prostu jeszcze jedną drogę, choć niegodną do tego, by wrócić do Polski. Ale bitwa była wykorzystywana przez propagandę sowiecką jako dowód bohaterstwa polskich żołnierzy, którzy służą w Armii Czerwonej. To miał być dowód, widzicie, oddział Polski, tworzony przez ZPP na czele z Wandą Wasilewską, Alfredem Lampe, już walczy z Niemcami, idąc najkrótszą drogą do Warszawy. A polskie siły zbrojne na zachodzie gdzie są, co robią? To o tego rodzaju propagandowy chwyt tutaj chodziło. Oczywiście polskie siły zbrojne właśnie wtedy kończyły przeszkolenie w Palestynie swoich oddziałów, które ruszą za chwilę na front we Włoszech. I tak można wymieniać te kolejne działania, ale przecież na lądzie, największą bitwą stoczoną przez regularne formacje nazywające się polskimi w 1943 roku niewątpliwie była bitwa pod Lenino. I o to Stalinowi chodziło. Pokazać to moi Polacy, to ZPP, to Wanda Wasilewska patronuje działaniom zbrojnym już prowadzonym, które prowadzą nas do Warszawy. Tu jest Polska, nie w Londynie. Ze wspomnień Hugh Lungiego, byłego dyplomaty brytyjskiego, naucznego świadka konferencji w Teheranie. Były dwa aspekty konferencji w Teheranie, które szczególnie wpłynęły na postępowanie Stalina, jeśli chodzi o małe narody Europy Środkowej i Wschodniej. Były to pokaz niezgody między obydwoma sojusznikami zachodnimi i fakt, że w sposób oczywisty wykazywali oni w Teheranie gotowość do zaofiarowania Stalinowi więcej niż sam od nich oczekiwał. Ambicje Stalina były, mówiąc to w szerszym sensie, wręcz przez nich podsycane. Domknięciem myślenia Stalina o tym, że Polska jest tu, gdzie on ją sobie wymyślił, była konferencja w Teheranie, którą nazywa się końcem II Rzeczypospolitej. Między 28 listopada a 1 grudnia 1943 roku spotkali się tam Stalin, Roosevelt i Churchill, by rozmawiać jak dalej walczyć z Niemcami, no i oczywiście jak będzie wyglądała powojenna Europa, że Polska będzie w sowieckiej strefie wpływów, tym bardziej, że Stalin po konferencji teherańskiej podjął decyzję o utworzeniu w Moskwie pod egidą Wandy Wasilewskiej, Krajowej Rady Narodowej na czele z Bolesławem Bierutem. Nikt już nie miał wątpliwości, że taki będzie dalszy scenariusz, panie profesorze? Obrady konferencji w Teheranie były poprzedzone całym szeregiem ruchów na arenie dyplomatycznej. Przypomnijmy, że Mikołajczyk starał się uzyskać od aliantów zachodnich wsparcie w tej dyplomatycznej rozgrywce, której stawką były już nie tylko granice, ale niepodległość przyszłej Polski. Udało się tylko tyle, że przekazano notę rządowi sowieckiemu, wspólną notę Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, przekazali ją ambasadorowie tych dwóch państw w Moskwie, w której anglosascy sojusznicy wzywali Stalina do ponownego nawiązania stosunków dyplomatycznych z jedynym przecież istniejącym rządem polskim w Londynie, z Mikołajczykiem, by no, zacząć tę dyskusję o ewentualnej zmianie granic, ale z rządem, który reprezentuje Polskę, a nie Stalina. Mikołajczyk na to się godził, nie godził się na to Stalin. To właśnie jasno zostało określone w odpowiedzi. Państwa zachodnie nie mogą, nie powinny się w ogóle mieszać do przyszłych stosunków polsko-sowieckich. Tego rodzaju twarda postawa Stalina wynikała z tego, że to on dyktował teraz warunki na froncie wschodnim. Armia Czerwona zbliżała się do granic II Rzeczpospolitej, osiągnie te granice w grudniu. 1943 roku. A więc wiadomo było już teraz ponad wszelką wątpliwość. Zwłaszcza po konferencji w Quebecu w sierpniu 1943 roku. Konferencji sztabowej. Aliantów Zachodnich, na których ostatecznie zdecydowano, że nie będzie drugiego frontu na Bałkanach, tylko że zostanie on rozwinięty wiosną 44 od Francji. A wiadomo, że z Francji do Polski przez Niemcy nie uda się przejść szybko, a więc Polska będzie wyzwalana, w cudzysłowie czy bez cudzysłowu, przez Armię Czerwoną, czyli zostanie oddana w ręce sowieckie. Dyskusje w cieniu tej decyzji, toczone już przez ministrów spraw zagranicznych na konferencji w Moskwie, poprzedzającej bezpośrednio spotkanie w Teheranie, konferencja w Moskwie odbyła się 19 do 30 października, jasno wykazały, że Stalin już nie tylko myśli o granicach, w które Polska zostanie przesunięta, czyli o usankcjonowaniu tego zaboru, którego dokonał wspólnie z Hitlerem w 1939 roku, ale myśli także o zupełnie nowym rządzie dla Polski. Bowiem, w toku tych rozmów jasno zostało postawione ze strony Mołotowa, ministra spraw zagranicznych Związku Sowieckiego, żądanie, by usunąć Sosnkowskiego, także kilku ministrów z rządu polskiego. To oznaczało oczywiście już tak brutalną ingerencję w polską podmiotowość polityczną, że wiadomo było, że Stalin chce już kogoś zupełnie nie innego, nie na partnera oczywiście, ale na wykonawcę swojej woli politycznej wewnątrz przyszłej Polski. I to było właśnie przygotowanie polityczne do spotkania Wielkiej Trójki, spotkania, którego gospodarzem był Stalin. Chociaż ono się odbywało w Teheranie, to jednak miejscem spotkania był teren ambasady sowieckiej w stolicy Persji. To już dawało Stalinowi pewną przewagę, wzmocnioną jeszcze w dodatku przez wyjątkowo z jednej strony cyniczną, a z drugiej strony głupią grę, jaką podejmował prezydent Stanów Zjednoczonych. To on jest głównym winowajcą, nie Churchill, ale on jest głównym winowajcą sprzedania Polski w Teheranie Stalinowi. I nie chodzi nawet o granice, bo tutaj nie było różnic między Churchillem a Rooseveltem, zgoda na linię, tak zwaną linię Kersona czyli de facto na linię paktu Ribbentrop-Mołotow, ale chodziło o to, że Roosevelt nie przywiązywał w istocie żadnej wagi do tego, jakie plany ma Stalin w odniesieniu do tej Polski przesuniętej w ich umysłach, w ich decyzjach na zachód. Churchill natomiast wciąż jeszcze zabiegał o to, żeby ten nowy rząd dla Polski zawierał chociaż jakąś część tej reprezentacji, która miała swoje schronienie w Londynie. I Roosevelt go w tym nie wsparł. Roosevelt wspierał w tym zakresie Stalina. To jest, powiedziałbym, jeden z najcięższych punktów w akcie oskarżenia, jaki historia powinna wystawiać prezydentowi tak czczonemu w Stanach Zjednoczonych. Z punktu widzenia Polski był to na pewno najgorszy prezydent w historii Stanów Zjednoczonych. W Teheranie błyskawicznie uzyskano właśnie porozumienie co do przesunięcia Polski na zachód. Roosevelt poprosił tylko, żeby tego nie ogłaszać na razie, bo w 1944 roku czekają go wybory i liczył na kilka milionów głosów Polonii, która mogłaby czuć się nieco urażona tym, że nagle Wilno, Lwów, wschodnia połowa II Rzeczpospolitej zostają oddane przez amerykańskiego prezydenta sowieckiemu dyktatorowi. A więc otwarcie cyniczna gra Churchill z kolei, który zaproponował masową deportację, to znaczy przeniesienie polskiej ludności z ziem zagarniętych przez Związek Sowiecki i usunięcie z terenów oddanych Polsce kosztem Rzeszy Niemieckiej wszystkich Niemców. Churchill z kolei poprosił, żeby tego nie ogłaszać, bo brytyjska opinia publiczna, która jednak traktuje Niemców jako poważny naród, mogłaby czuć się urażona tym, że tutaj każe się pięciu milionom Niemców przymusowo opuścić ziemię przez nich zamieszkiwane. To też pokazuje paradoksalność sytuacji, że Churchill z kolei boi się, że właśnie wyborcy Brytyjczycy skrytykują go nie za oddanie wschodniej połowy Polski, tylko za trudny los Niemców. To, co najważniejsze jednakże w związku ze sprawą polską na konferencji w Teheranie, to jednoznaczne ustalenie. Pakt Ribbentrop-Mołotow, nazwany dla niepoznaki linią Kerzona, obowiązuje i Polska traci wschodnie tereny, które uzyskała przecież na mocy dobrowolnie zawieranego pokoju w Rydze 23 lata wcześniej. Wspomniał pan profesor o zbliżającej się do granic przedwojennej Rzeczypospolitej Armii Czerwonej. Jeszcze w listopadzie rząd emigracyjny i naczelny wódz uruchomili przygotowania do akcji burza. Chodziło o atakowanie na zapleczu Niemców i ewentualną współpracę z Armią Sowiecką. Jednocześnie, jakby nie ufając Armii Czerwonej, Powstała taka zakonspirowana kadrowa organizacja nie na czele z generałem Emilem Fildorfem Nilem. Polityka globalna polityką, ale na okupowanych ziemiach polskich też zbierano siły? Widać jednak, że od początku rozbieżność w podejściu do tego wyzwania, jakim było zbliżanie się Armii Czerwonej do granic, okupowanej oczywiście przez Niemców jeszcze w tym momencie II Rzeczpospolitej. Generał Sosnkowski chciał utrzymać kontrolę niejako nad sposobem reakcji na wkraczającą Armię Czerwoną w rękach ośrodka londyńskiego polskiej władzy. Uważał, że tak będzie bezpieczniej. Tego dotyczyła instrukcja z 26 października. Z drugiej jednakże strony Mikołajczyk zdawał sobie sprawę z tego, że jeśli chce wrócić do stołu obrad ze Stalinem, to manifestacja militarnej siły polskiego podziemia może być w tym pomocna. I Mikołajczyk będzie raczej odwrotnie niż generał Sosnkowski, naczelny wódz, będzie wspierał tendencję, że ta akcja miała przybrać formy otwartego wystąpienia wobec Armii Czerwonej w roli nie tylko gospodarzy, ale partnerów, prawda, więc ujawnienia tej działalności polskiego państwa podziemnego, przyjęcia założenia, że z wkraczającą Armią Czerwoną będzie można jakiś rodzaj współdziałania taktycznego czy operacyjnego podjąć. Niestety jedyną reakcją, jaką podjęły mocarstwa zachodnie wobec nacisku Stalina, by oddać niejako sprawę polską w jego ręce, była decyzja, by ograniczyć pomoc finansową dla polskiego podziemia. Nie róbmy sobie kłopotów, mniej dajmy pieniędzy na polskie podziemie, bo nie wiadomo jak ono się zachowa, co z niego będzie w momencie, kiedy Armia Czerwona znajdzie się na ziemiach II Rzeczpospolitej ponownie. Ta sytuacja sprawi, że w 1944 roku, kiedy już będzie Armia Czerwona na ziemiach polskich, przyszłość, konkretny kształt planu burza będzie wciąż w zawieszeniu.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 Polecam i do usłyszenia za tydzień po 21:00 oczywiście w Radiowej Jedynce. Jedynka, Polskie Radio. Przypomnę, audycje cyklu Historia żywa są nadawane po godzinie 21:00 w poniedziałek właśnie. Dorota Truszczak zapraszam raz jeszcze za tydzień